Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, czyli na platformie, gdzie możecie posłuchać wszystkich Waszych ulubionych podcastów w jednym miejscu. I dzisiaj wita się z Wami jednoosobowy zespół specjalny do opowiadania o komiksach, człowiek non-stop buszujący w starociach komiksowych, czyli Sylwester Kozdroj, Sylwek. To ja. I dzisiaj, tak trochę przewrotnie, może zacznę od krótkiego przypomnienia, że zazwyczaj opowiadam o komiksach mających już wiele wiosen za sobą, o komiksach starych, przez niektórych być może nawet całkowicie zapomnianych, ale jak już zapewne zauważyliście o wcale nie tak starym tytule, zamierzam Wam troszeczkę opowiedzieć, może też i nie najmłodszym, ale na pewno nie tak wiekowym jak chociażby serie z lat 70 i serie starsze, bo dzisiaj o albumie Asgard, który łączy sobą, czy też zawiera po prostu dwie historie, dwa rozdziały, które oryginalnie ukazały się w latach 2012 i 2013, więc są to historie ponad dziesięcioletnie, ale nie tak stare właśnie jak te, o której zazwyczaj opowiadamy nie wiem, czy można ten komiks uznać za komiks taki stricte współczesny, ale na pewno nie za komiks jakiś taki specjalnie leciwy. Dla mnie obie historie to tak naprawdę świeżynki, jeżeli tak to mogę ująć, bo tak jak wspomniałem, ja zazwyczaj sięgam po komiksy, które mają już więcej wiosen za sobą. Powiedziałbym, że obrośnięte już dużo większą warstwą tego komiksowego kurzu. Natomiast... Jak tak patrzę teraz na ten album, to myślę sobie, że nawet jak na album zbiorczy nie jest on szalenie jakoś opasły, więc dzisiaj pewnie będzie jeden z krótszych odcinków, raz, dwa i do przodu i myślę, że zacznę od tego, dlaczego w ogóle sięgnąłem po ten album. Myślę, że jest to tyle ciekawa sprawa, że ja nie znałem tego tytułu. Nie jest tak, że na niego czekałem, że jak tylko zobaczyłem, czy też usłyszałem, że wydawca zapowiedział, że pojawi się nowa edycja tego albumu, to zacznę odliczać dni do jego premiery. Tutaj nic z tych rzeczy. Właściwie to trochę trafiłem na ten tytuł przypadkowo. Gdzieś w necie w pewnym momencie zaczęły migać mi polecajki z różnych stron internetowych i ich autorzy raczej ciepło wypowiadali się o Asgardzie plus odezwał się do mnie przedstawiciel wydawcy z propozycją otrzymania komiksów w zamian za kilka słów na jego temat więc pomyślałem sobie, że może rzeczywiście nadszedł ten czas, żeby po niego sięgnąć ale tak jak mówię, jakoś specjalnie na ten album nie czekałem ale przeczytawszy tych kilka opinii zastanowiwszy się pomyślałem, że być może jest to komiks dla mnie i po przeczytaniu kilku. Ku opinii w internecie byłem rzeczywiście zaskoczony i zaintrygowany tym, co może oferować ten komiks. Po pierwsze na jednym z portali internetowych, a może nawet na dwóch czy trzech, nie pamiętam w tej chwili ich nazwy, więc tutaj nie będę ich specjalnie wymieniał. Wyczytałem tam, że ten tytuł właściwie miał być jakoby spin-offem naszego Torgala, czego miał dotyczyć, na jakich zasadach miałby on wejść do uniwersum, tego nie zgłębiałem zbytnio, choć jak ktoś ogarnia trochę Torgala i, i zasiądzie już do lektury Asgardu, to myślę, że szybko połączy kropki tak naprawdę, bo wiecie, ten komiks ostatecznie ukazał się w 2012 i 2013 roku, tak jak powiedziałem, czyli powstawał w czasach, kiedy osoby opiekujące się serią Torgal zaczynały powoli zastanawiać się nad uruchomieniem kilku one-shotów, które między innymi mogły prezentować historię pobocznych bohaterów ze świata Torgala. Od razu dodam, że nie mam bladego pojęcia nad jakimi postaciami dumano. Jak się zastanowić, to w każdym albumie Torgala pojawiają się jakieś postacie, o których sam z chęcią dowiedziałbym się czegoś więcej, poznał ich indywidualne przygody, jakieś dodatkowe historie, historię o nich i tak dalej, i tak dalej. Więc jak usłyszałem, że Asgard miał być początkowo jednym z takich albumów, no to ta moja wyobraźnia zaczęła bardzo szybko pracować, no i zacząłem zastanawiać się, jak to się stało, że on ostatecznie wypadł spoza Torgalowego cyklu. Ostatecznie projekt owych one jak wiemy, w ogóle upadł, a zamiast nich wodarze Torgala i opiekunowie z puściznem Van Hama i Grzegorza Rosińskiego stwierdzili, że jednak nie, że nie tędy droga, że te one shot to może i fajna sprawa, ale tak nie do końca. Chciano chyba też czegoś troszeczkę innego, co przyciągnie nowych czytelników na dłużej, tak sobie myślę, a nie jedynie na krótką chwilę. Pamiętajmy, mówimy tutaj o nowym pokoleniu, które musiało dostać coś, coś naprawdę wow, coś, co związałoby ich ze światem Torgala na dłużej. I tak właśnie od 2010 czy też 2011 roku, jak sobie przypominam, zaczęły się stopniowo ukazywać wówczas te serie poboczne, osadzone w świecie Torgala między innymi seria Chris de Valnor, Luf oraz Młodzieńcze Lata i Asgard no, wypadł siłą rzeczy, tak? Postawiono właśnie na te serie, natomiast no one shoty gdzieś tam zepchnięto na torbożny. Podobno też twórcy Asgardu nie dogadali się, na temat, jak to się ładnie mówi, swobody twórczej z wydawnictwem Lombard. Oni chcieli mocniej rozwinąć postać Pierre D'Ambr, i pociągnąć wątek jego niepełnosprawności, a panowie z kolei od Turgala chcieli po prostu czegoś innego. Być może mniej ponurego, bardziej przygodowego, ale ciężko mi tutaj wygłaszać jakieś prawdy. Ostatecznie pewnie nigdy nie dowiemy się do końca, o co tam naprawdę chodziło i dlaczego tak to się skończyło, a nie inaczej. To tak w wielkim skrócie, jeżeli chodzi o ten wątek torgalowy, zaś drugim powodem, dla którego osiągnąłem ostatecznie po ten komiks, był pan scenarzysta, pan Xavier Dorison. Jest to artysta, z którym ja spotkałem się wcześniej, już przy kilku komiksach. Pierwszy raz chyba przy lekturze jakiegoś Torgala, bo Trzeba pamiętać, że choć Asgard ostatecznie nie dołączył właśnie tego świata torgalowego, to sam pan Dorison miał okazję pisać scenariusze dla tego uniwersum, chociażby przy serii Chris de Valnor. Nie powiem wam teraz, czy podobały mi się te tomy, bo czytałem je już jakiś czas temu i zwyczajnie nie pamiętam. Pamiętam natomiast, że świetnie się bawiłem przy lekturze Zamku Zwierzącego, gdzie Xavier Dorison i rysownik Felix Felix Deleb, albo Dileb, nie pamiętam już dokładnie. Przepięknie, facet rysujący w każdym bądź razie. No, ta dwójka zaprezentowała coś na kształt folwarku zwierzęcego Orwella, trochę dystopię, trochę dramat. Generalnie bardzo, bardzo mi ta seria siadła. Jeszcze zresztą ta seria jest niedokończona, choć gdzieś tam widziałem zapowiedzi już ostatniego czwartego tomu. W każdym razie bardzo mi ta seria się podobała, więc jeżeli ktoś nie czytał, to bardzo mocno polecam. Naprawdę warto. Dobrze również czytało mi się komiks 1692 albo przerażająca historia rozbitków z Jakarty, Aptekarz Diabła. Była taka mroczna historia awanturnicza dziejąca się podczas pewnego rejsu. Również świetna rzecz, zwłaszcza świetnie rozplanowana fabularnie. Po prostu bardzo mocno interesująca, też fajnie narysowana. Jak ktoś lubi komiks przygodowy, ale taki bardziej w ponurych tonach, to, to mogę tutaj śmiało ten tytuł polecić. No i właśnie ponieważ wszystko, co czytałem właściwie autorstwa pana Xaviera Dorisona mi się podobało, to uśmiechnąłem się do wydawcy właśnie po egzemplarz Asgarda i to była bardzo dobra decyzja, bo komiks jest naprawdę naprawdę dobry, tak od strony scenariusza, jak i rysunków, czy kolorów. Z samego Dorisona postrzegam, a lektura Asgardu tylko mnie utwierdziła w tym przekonaniu, że jest to artysta, który w bardzo przyjemny dla czytelnika sposób przemyca w komiksie, w komiksie, który wydawałoby się, że jest tylko i wyłącznie prostym komiksem przygodowym wątki dużo poważniejsze, które gdzieś tam czają się w mroku tym fabularnym i sposobie opowiadania tej historii i tylko czekają na odpowiedni moment, żeby czytelnika zaskoczyć czymś takim bardzo, bardzo fajnym, czymś takim bardzo wow i zmusić czytelnika do zastanowienia. Ktoś oczywiście może powiedzieć że co to za głupoty tutaj wygaduje, przecież to historia o wyprawie wikingów na potwora, historia prosta, przewidywalna i po prostu ładnie narysowana i tyle. I w zasadzie ciężko nie przyznać temu komuś racji, ale taki mamy zaledwie punkt wyjścia. Jakby posegregować planszę, przeliczyć jaki wątek, ile dostał czasu na kadrach, to można dojść do wniosku, że polowanie na Monstrum dla niektórych z bohaterów historii Monstrum, wręcz legendarne, wyjęte wprost z nordyckich wierzeń, no można dojść do wniosku, że polowanie jest tylko pretekstem do pokazania nam chociażby trudnych relacji człowieka samotnego z osobami mu akurat towarzyszącymi. Tym człowiekiem jest oczywiście Asgard Żelazna Noga, który żyje między innymi z tego, że poluje na potwory i nie powiem, aby był on jakąś taką nordycką wersją Wiedźmina, bo mimo pewnych sugestii obiekty jego polowań są natury bardziej przyziemne, ale delikatny vibe patrząc na niego i na relacje go z pewną młodą dziewczyną delikatny vibe faktycznie czułem ale to tylko takie luźne skojarzenia. Nie sądzę, aby twórcy komiksów w jakikolwiek sposób inspirowali się Geraldem, więc to jednak, więc no to są jednak inni bohaterowie, choć podobieństwo oczywiście mogą występować. Asgard to również wyrzutek, człowiek z przeszłością, postać budząca może nie strach, ale pewną fascynację, bo oczywiście jego reputacja robi swoje. Tak samo jak ta cała aura bijąca od niego, pewność siebie. Powiedziałbym, że jest to po prostu fachowiec w tym, co robi, a jak wspomniałem, trudni się on polowaniem na różne istoty, zwierzęta, na wszystko, co można zabić i dzięki temu dobrze zarobić. Dorison fantastycznie w ogóle tą postać scharakteryzował. Może się wydawać, że dobrze przedstawiony wiking, ponury, dumny, potężny, małomówny, to w zasadzie nic trudnego do pokazania, i to taki standard, i tak naprawdę tu górę mięśni każdy może mniej, umiejętnie lub bardziej sportretować, ale Dorison idzie dalej, skupiając się nie tyle na samej profesji i wspomnianym polowaniu, co przede wszystkim na człowieku i jego nie wiem, wewnętrznym smutku, jego zgryźliwości na fakt, że ma on taką, a nie inną przeszłość na tym, że przez ową przeszłość i to, że jest tak dziwnie postrzegany przez innych powoduje, że no też on nie potrafi też przed tymi innymi się otworzyć, tylko cały czas zgrywa tego twardziela, taką skałę w ogóle bez kija do niego nie podchodź i tak dalej. Więc Dorison fajnie to wszystko w tym komiksie wygrywa i tworzy taką postać, którą z jednej strony bardzo szybko można polubić, z drugiej postać, która może wydać nam się człowiekiem nieprzystępnym, ponurakiem, a także także egoistą. Nie chcę wydzielać w tym podcaście jakiejś strefy spoilerowej, więc może na tym poprzestanę, jeżeli chodzi o sposób reagowania przez Asgarda na, na pewne sprawy i, i to jak on się zmienia wraz z całą tą historią przeczytajcie, to, to się dowiecie tak samo jak oczywiście tego jak kończy się ta jego podróż i, i co ona zmienia w jego życiu czy w ogóle coś zmienia. tak? Może to być jedna z jego wielu podobnych przygód, które przeżył, w końcu jest zabójcą potworów, tak upraszczając, a jak wiadomo, ta profesja może być traktowana nie tylko jako święta misja i przyczyna do zastanawiania się nad sensem wszystkiego, ale może być też po prostu to zwykły zawód, coś, co ma zapewnić środki finansowe, miejsce na nocleg, jedzenie dla konia, etc., Asgard oczywiście rozumie to i tak jak mówię, świetnie zdaje się wpasowywać ten, w ten schemat, ale nie tylko on tutaj jest postacią, której kibicujemy, czy też która wzbudza nasze zainteresowanie. Pojawia się również młoda dziewczyna, młoda krew, osoba również żyjąca trochę z dala od większych siedzib ludzkich, nie żyjąca w takim odosobnieniu jak Asgard, ale powiedzmy, że nie przeszkadza jej, że jest tylko ona i jej brat. Po prostu radzą oni sobie jakoś i ma się różnych ona zajęć, między innymi łowi ryby razem z fachowcami, wikingami w tym zakresie i ogólnie zdaje się być pozytywnie nastawiona do życia. Może czasami scenarzysta robi z niej ciut naiwną postać, ale ja to widziałem w ten sposób. Życie ją doświadczyło, ale nie wymazało z niej tego całego dziecięcego uroku to dalej osoba poznająca świat, wykazująca się zapałem w tym, co robi, jak odnosi się do ludzi, jak próbuje mieć dobre relacje z tymi ludźmi, również z naszym małomównym Asgardem. To nie jest na pewno osoba zgorzkniała, więc troszeczkę jest to również przeciwieństwo naszego tytułowego bohatera. To też nie jest frustrat pomstujący na świat i, i, i prawa nim rządzące, przez co właśnie może rzeczywiście wydawać się osobą delikatnie naiwną, tyle, że nie jest to poziom naiwności przesadnie wyeksponowany. Powiedziałbym, że wygląda ona tak, jak mogłaby po prostu wyglądać dziewczyna ciekawa świata, jak dziewczyna, która chce być bardzo aktywna i być może być może jak jakaś nie wiem, walkiria chce się imać zajęć, którymi tradycyjnie zajmowali się mężczyźni. W każdym razie w mojej ocenie wypada to bardzo przekonywująco i znowu miałem skojarzenia, na szczęście już słabsze z Ciri, co oczywiście przełożyło się na to, że tą bohaterkę polubiłem niejako z miejsca i jej kibicowałem, prawdę powiedziawszy nawet bardziej niż wielkiemu Asgardowi. No dobra, gadu gadu, ale wypadałoby chyba choć trochę wspomnieć o fabule jako takiej. Podobno podobno w recenzjach komiksów nieprofesjonalnie w ogóle streszczać całej historii, więc tego robić nie zamierzam, ale wychodzę też z założenia, że coś o niej jednak powiedzieć trzeba, abyście w ogóle wiedzieli na co się piszecie, jeżeli zechcecie sięgnąć po ten komiks. Więc tak, akcja komiksu rozgrywa się w krainie zwanej Fjordland, krainie wikingów, której nazwa, jak sami słyszycie, jest zlepkiem dwóch słów, fjord i Land, więc no prostota rządzi w tym przypadku i punktem wyjścia jest fakt, że owa kraina jest nękana przez jakiegoś morskiego potwora, który niszczy łodzie rybackie, pożary rybaków, wojowników i czyni generalnie jakieś tam ogromne szkody. Tą straszną bestią jest podobno sam Kraken w komiksie zwany Kroken, czyli tak bardziej po wikingowemu co jest fajne i nadaje historii odpowiedniego klimatu. Co do samego potwora, to oczywiście jest to istota morska, wodna, wiecie, ta legendarna, ogromna kałamarnica, która jest znana w świecie fantastycznych opowieści nie od dzisiaj. Co więcej, w czasie pewnej misji jeden z jej uczestników, trochę bardziej religijny i nawiedzony od innych, twierdzi nawet, że ta bestia, to może być sam Jurmund Gant czy, czy jakoś tak, Szymas pewnie wiedziałby jak to poprawnie wymawiać w każdym razie padają sugestie, że to nie tyle sam kroken, co wąż świata, wąż Midgardu, czyli zwiastun Rangaroku i dziecko samego Lojkiego i jakieś tam olbrzymki. Według jednego z bohaterów przybył on, aby, i tutaj pozwolę sobie na cytat, owinąć się wokół świata i oczyścić go z jego obrzydliwości. Koniec cytatu. Jednym słowem nasi bohaterowie mają przerąbane po prostu, mówiąc krótko, ale nie podają się, walczą, a czy im się udaje, to tutaj przeczytajcie, a sami się dowiecie. Mogę jedynie powiedzieć, że łatwo nie będą mieli. Nie jest to historia, która w prosty sposób opisuje polowanie na potwora. Tyle mogę Wam zdradzić. To, co mogę jeszcze Wam zdradzić, to to, że historia nie samym polowaniem stoi, o czym już tutaj wcześniej wspominałem dla Xaviera Doriso ważny jest zarówno ten stricte awanturniczy wątek, wątek właśnie polowania, jak i ten bardziej wątek obyczajowy, w którym Asgard musi zmierzyć się nie tyle z morską bestią, co również ze światem, z jego mieszkańcami, no i postawą życiową Sieglind, to jest postawą tej młodej dziewczyny, o której przed momentem Wam powiedziałem. Generalnie, jeżeli chodzi o mnie, to czytając ten komiks skupiałem się na dwóch wątkach. Z jednej strony oczywiście na polowaniu, wątku utrzymującym dobre tempo, brutalnym, przy którym można naprawdę dobrze się bawić. Jak ktoś lubi takie żwawe, wikingowe akcje, wiecie, morze, łodzie, zahartowani małomówni faceci i tej gadki o misji o bogach, o wyprawie, o naturze, która gdzieś tam buntuje się przeciwko nim. Jak ktoś lubi takie flow, to będzie dobrze się bawił, zwłaszcza, że całościowo jest to dobrze narysowane, ale może o tym za moment. Drugi wątek to wątek Asgarda, o którym już Wam wcześniej również wspominałem, który to wątek robi się ciekawy, ale musimy trochę mu na to pozwolić. W tym sensie, że on jest interesujący w kategoriach komiksu lekkiego i przygodowego. Xavier Dorison nie sili tutaj się na jakieś wielkie filozofowanie na temat nie wiem siły czy możliwości osób niepełnosprawnych w świecie wikingów, choć oczywiście gdzieś można również historię to uczytać właśnie w ten sposób. Bardziej skupia się na tym, jak jak bycie wyrzutkiem utrudnia pewne sprawy, jak wypacza nasze relacje z innymi ludźmi. Oczywiście takie problemy to nie tylko problemy wikingów, ale jak się zastanowić, to, to u nich, w ich kulturze no, niepełnosprawni mieli jeszcze bardziej podgórkę, niemalże jak wsparcie, kiedy słabych noworodków po prostu gdzieś tam porzucano w górach. Nasz bohater pokazuje jednak, że można radzić sobie dobrze nawet będąc owym odstawionym na torbocznym wikingiem dodajmy to radzić sobie całkiem dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o stronę wizualną, mówię o komiksie, więc wypadałoby w końcu coś powiedzieć o rysunkach, kolorach, czyli o tym wszystkim, czym komiks głównie stoi. Za rysunki odpowiada pan Ralf Meyer, który w Polsce może być kojarzony z takiej serii Undertaker, którą wpisał właśnie wspólnie chociażby z Dorisonem, a która to seria była wydawana swojego czasu przez wydawnictwo Taurus Media. Nie pamiętam, czy ta seria mi się jakoś specjalnie podobała. Chyba tak, bo o ile, o ile kojarzę, akcja działa się na dzikim zachodzie, a ja do komiksów o tej tematyce podchodzę dość entuzjastycznie, można to tak rzec. Jakie by one zresztą nie były. To ja Dorisona biorę w ciemno, ale jeżeli spytacie mnie o szczegóły, to raczej nic wam nie powiem, bo, bo zwyczajnie nie pamiętam, to było bardzo dawno temu, a komiksów od tego czasu przeczytałem multum mi jeszcze trochę, wiecie do serii jednych wracam, do innych raczej nie, może kiedyś na emeryturze, natomiast co do naszego Asgarda, to pod pewnymi względami rysunkowo i kolorystycznie komiks ten idzie w stronę Torgala choć nie jest to styl Rosińskiego przynajmniej na moje takie laickie oko, nie dostrzegam tutaj jakichś specjalnych, oczywistych zbieżności, ale jak ktoś czyta Torgale późniejsze, już po erze Rosińskiego, to chcąc porównać Asgard do czegoś, to, to seria Torgal może faktycznie pojawić się w tych porównaniach i wcale nie będzie to porównanie zbyt daleko idące. Mam wrażenie, że owe zbieżności są mocno widoczne chociażby w prezentacji postaci kobiecych, czy samych wikingów, z tym, że z tymi wikingami to jest tak, że bardziej torgalowo wypadają oni, jak patrzymy na nich nie z bliska, tylko z szerszej perspektywy, zaś postacie kobiece no, są po prostu do siebie podobne, zwłaszcza te ich twarze, zmarszczki. Raz, że bardzo konkretnie, wyraziście to wszystko jest oddane, każda zmarszczka, właśnie fałdka, każda krągłość ciała, no, dobrze to wygląda właśnie w ten sposób taki naturalny. Powiedziałbym, że wyglądają te postacie kobiece nawet dużo bardziej normalnie niż sama postać tytułowego bohatera, który jest troszeczkę dla mnie za hardy, jak na takie moje wyobrażenie Wikinga. No, ale pamiętając, czym on się zajmuje, to no, taki bohater musiał być no, chyba właśnie w ten sposób prezentowany. Jeżeli do czegoś miałbym porównać ten komiks, tak od strony wizualnej, to na pewno byłaby to seria Torgal. Natomiast jeżeli miałbym wskazać na jakieś takie konkrety, dlaczego właśnie seria Torgal, a nie jakaś tam inna seria przygodowa jakiś inny komiks europejski, to tutaj wam tego nie powiem. Po prostu to połączenie tematyki, rysunków, kolorystyki, o której zaraz za momencik to wszystko sprawia, że gdzieś tę serię obok siebie bym postawił. Zastrzeżenia do rysunków mam jednak drobne. Mam problem głównie z prezentacją wspomnianego Krokena. Wydaje się on być jak dla mnie za mocno nierzeczywisty. Może też po prostu nieładnie narysowany, co trochę się dla mnie kłóci z tymi próbami uchwycenia powiedzmy normalności, rzeczywistości świata wikingów, ale to jest zaledwie kilka kadrów i tak jak wspomniałem, nie o samym polowaniu jest to komiks. Poza tym krokiem wypada trochę jak wielki węgorz i może dlatego jakoś nie byłem w stanie traktować go poważnie, już wolałbym chyba jakąś wielką kałamarnicę, nie wiem, może coś w stylu przedwiecznych Lovecrafta, a nie właśnie w stylu węgorza, jakiejś ryby, trochę węża, choć z drugiej strony to wąż morski, więc może wszystko tak naprawdę się zgadza, a ja tutaj marudzę zupełnie niepotrzebnie. Tak czy inaczej Rysunki, pomijając właśnie tego węgorza, naprawdę dają radę. Pan Meyer radzi sobie dobrze tak w prezentacji tych szerszych perspektyw Młodzie na morzu, ogromne fiordy, wioski wikingów, lasy, etc. ta cała natura. Jak i też dobrze sobie radzi na zbliżeniach, kiedy na przykład słuchamy rozmów bohaterów, kiedy ważna jest ich mimika, uczucia nimi targające. Tutaj Ralph Meyer dowozi dba również o szczegóły. To nie jest komiks typu Invisible Roberta Kirkmana. Tutaj dostajemy tło i jest ono równie starannie rysowane co plan pierwszy. Tutaj widać tą pracę rysownika i to jest praca bardzo na plus ja lubię kiedy twórca nie idzie na łatwiznę, kiedy bawi się światem, kiedy czujemy, że jest on dla niego ważny a dla pana Mejera, no jest on po prostu ważny i, i podobny właśnie do świata Torgala tutaj nie mam co do tego wątpliwości dużo natury dużo przestrzeni i kolorystyka jest tutaj również bardzo odpowiednia szarości, brązy dużo odcieni niebieskiego, żółty tego kolory niejaskrawe, to bardzo ważne, poza jakimiś tam drobnymi wyjątkami, ale bardziej stonowane, tak jakby brudne dodatkowo, co daje bardzo fajny efekt, jeżeli zestawimy to z fabułą prezentującą właśnie nam świat, który nie jest światem radosnym. Wręcz przeciwnie, jest to rzeczywistość, która stawia przed człowiekiem cały czas wyzwania. Za kolory odpowiada pani Karolin Labi, a wspiera ją właśnie Ralph Meyer, o ile się nie mylę, jest to w ogóle jej małżonek i tak jak już wspomniałem, powiedziałem, jej kolory mocno korespondują z bohaterami, z otoczeniem. Zmieniają się też w zależności od danej sceny, od jej znaczenia i od nastroju, w jakim aktualnie znajdują się nasi bohaterowie. Tak sobie myślę, że dobrze też, że nie dostajemy samych szarości, bo łatwo przy takiej ponurej historii i w stronę takiej łatwizny, prostoty kolorystycznej. Bardzo łatwo, jakby próbować ubrać tą historię w ogóle w same cienie. Tak, żeby ona była ponura tak bardzo mocno kolorystycznie i wizualnie. A więc dobrze, że tutaj pani Delabi od czasu do czasu jednak urozmaica nam kolorystykę, wrzucając nam plansze z bardziej wyrazistymi kolorami, bardziej jaskrawymi. Nie ma ich dużo zazwyczaj one są również troszeczkę takie przybrudzone, ale dobrze, że są, więc kolorystycznie, kolorystycznie ten komiks również bardzo ładnie wypada. Polecam, tak przechodząc do podsumowania. Nie jest to komiks dla wszystkich. Jak ktoś nie lubi wikingów, nie lubi Torgala i siedzi w tytułach, powiedziałbym, że bardziej hero niż przygodowych czy przygodowo quasi historycznych, to raczej może się od tego tytułu odbić. Dla osób lubiących komiks europejski, gdzie mamy ciekawą fabułę bohaterów, którym poświęca się dużo miejsca, gdzie czujemy, że w tle mamy jakąś traumę, czy przyczynę urzutującą na obecną postawę bohaterów i jest to dla nas po prostu interesujące to uważam, że warto dać Asgardowi szansę. Może sam główny wątek polowanie nie jest jakoś ekstremalnie poprowadzony. Można nawet odczuwać pewną fabularną monotonię. Nie zawsze, ale można. Ale to, co dostajemy dookoła tego wszystkiego, mi to w pełni wszystko rekompensowało, więc ja polecam i to bardzo. I na sam koniec dodam poczucia obowiązku osoby opowiadającej o tym komiksie. Na sam koniec dodam, że dostajemy bardzo krótki słowniczek tłumaczący nam nazwy własne pojawiające się w tej historii. Na przykład kroken i tutaj pozwolę sobie na kolejny cytat. Kroken pojęcie gatunkowe, które opisuje wszystkie rodzaje potworów panteonu nordyckiego Kroken dosłownie zabójca potworów, miał odprawiać je do Helheimu piekła, z którego nigdy nie powinny się były wydostać koniec cytatu niby nie jest to nic wielkiego i każdy, tak sobie myślę kto sięgnie po ten tytuł raczej nie będzie miał problemu z pojęciami ale fajnie, że taka drobnostka się pojawiła Poza tym pojawia się również malutki szkicownik pana Mejera bardzo wczesny szkicownik, trudno czasami nawet rozpoznać jakiej sceny dotyczy konkretny rysunek, ale jest tak samo jak szkice tytułowej postaci, te są z kolei dużo wyraźniejsze, od razu też widać, że Asgard od samego początku był kreowany na twardziela. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Dziękuję za uwagę, czytajcie komiksy i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! You